bardzo jest mi z tym przygro, yy, ale tak, seriale możemy podzielić na kilka kategorii. Po pierwsze, takie, gdzie twórcy mają jakiś plan. Nie, zabrzmiało to, słuchaj, jakbyś zaczynał wykład jakiś z matematyki. Seriale możemy podzielić na kilka kategorii. No, słucham, słucham, z uwagą. Tak się gręci seriale w większości, no. No, stety albo stety bo teraz ja, ja nie wiem czy ty mando nie przeczysz sam sobie no posłuchaj <śmiech> z jednej strony pewnie tak jeżeli jest taka sytuacja ja nie krytykuję tego ja nie oceniam tego tak jak ty ponieważ ja oglądam mnóstwo seriali a teraz jak patrzę na tę karteczkę to aż wstyd mnie, mnie bierze że to jest tak zawyżona ocena no Znaczy ja się też po części zgadzam. To są trzy seriale, które mogę wymienić jako perły. Czy to będzie dobre, czy to będzie złe? No zobaczymy, przynajmniej kto będzie chciał ten zobaczyć. Mm, nie róbmy jakby z igły widły, żeby mm, nie, nie, nie, mm, nie róbmy z igły widły, mm, nie, nie, mm, nie róbmy, y, y, y, nie róbmy igieł z wideł, kuźwa, nie wiem, to się tak nie... mówi w ogóle? Nie, to jest chyba. Nie, a to nie, nie jest prawdziwe nie. panie domowe, czy coś takiego? Nie. Nie róbmy. Nie róbmy z igły widły, chyba. Bym mnie powiedzieć. Mm, nie róbmy. Nie róbmy igły z widły. Muszę, muszę to ominąć. Znaczy, no nie chcę wam zarzucać, że wy robicie taką aferę. Ale ja nie robię afery, skóra, ja po prostu twierdzę, że... Proszę cię, wprowadzenie. Pierwszy sezon cały, no bo, 13 ale, odcinków ale, ale, jako no wprowadzenie. Nie, nie no, bo, no bo tu, no bo tu, no wiesz, tu nie ma, ale tak, no wiesz, tu nie ma.